jak Polski. Skielc, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego oraz organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Wiosenki Religijnej. Grupy parafialne Gdańska, Gostynia, Kościeżyny, Lubrzy, Warszawy. Polską Misję Katolicką z Dortmundu, Kolonie ze Stanów Zjednoczonych, grupy młodzieżowe z Łodzi, Płońska, Gorynia i Lida W szczególności Witam pozdrawiam redaktorów i współpracowników Tygodnika Katolickiego Gość Niedzielny z arcybiskupem Simoniem Damianem. Pragnę serdecznie powitać redakcję i pracowników Tygodnika Gość Niedzielny którzy byli tutaj wraz z metropolitą katowickim. Razem z wami. Cześć Boży. Dziękuję o łaczności Bożej. Za 75 lat istnienia tego Pisma. Tak bardzo zasłużonego dla Kościoła w Polsce. Dziękujemy Bogu za dalekowzroczność księdza Augusta Chlonda, późniejszego kardynała prymasa, który w roku 1923 założył Tygodnik dla Ludu Katolickiego Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego. Razem z pierwszym redaktorem, księdzem Teodorem Kubiną, dbał o to, aby pismo w swojej treści i formie było przystępne dla każdego czytelnika. Znakiem tej troski było również wydawanie małego gościa niedzielnego dla dzieci i młodzieży. Dobrze, iż ten duch szlachetnej prostoty i przystępności był podejmowany przez kolejne pokolenia redaktorów i przetrwał do dnia dzisiejszego. Były w historii Kośnia momenty trudne. Zawieszenie wydawnictwa w czasie wojny i okupacji, szykany, cenzura, narzucanie redaktorów i inne utrudnienie w okresie rządów komunistycznych. Można powiedzieć, że w jakiś sposób pismo to uczestniczyło w bolesnych doświadczeniach całego narodu w tamtych czasach. Zawsze jednak prezentowało ono głębokie, głębokie ewangeliczne spojrzenie na rzeczywistość, starając się o obiektywną informację, i głęboko chrześcijańską formację swych czytelników. Przekazywanie prawdy w Ewangelii, kronika życia Kościoła, refleksje nad zjawiskami społecznymi i kulturalnymi to wartości, które charakteryzowały gość Niedzieli. Może właśnie dlatego stał się on gościem oczekiwanym i przyjmowanym w tak wielu rodzinach i środowiskach w pierw potem w Polsce południowej, w końcu w całym kraju. Nie zatraccie tego ducha. Cieszę się, że gość niedzielny stale się rozwija, czego znakiem jest obecność tutaj tak licznej grupy redaktorów diecezjalnych i regionalnych wydań z całego kraju. Razem z Wami modlę się dzisiaj, aby Wasz trud nadal przynosił wspaniałe owoce. Zanieście moje pozdrowienie do Waszych redakcji i domów. Nie wam wszystkim, Pan Bóg błogosław. Szczęść Bożą.